Aleluja. Jest mi niezwykle miło i przyjemnie, że akurat w takim dniu, podczas takiej uroczystości mam, mam przywilej usługiwać Bożym Słowem. Kochani, ja nie jestem szablonowy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale staram się nie być szablonowy. I dzisiaj nie będę mówił o starym i nowym człowieku, nie będę mówił na temat chrztu, chociaż to słowo jest dedykowane, myślę, że Bóg dzisiaj dedykuje katechumenom, ale też każdemu z nas osobno. Myślę, że... Myślę, że nasze serca potrzebują właśnie takiej odpowiedzi. Ja potrzebuję dla swojego życia takiej odpowiedzi. Wiecie, odpowiedzią Boga zawsze na twoją i moją modlitwę jest Jego obecność. Amen? Jego żywa, autentyczna obecność. Prawdziwa obecność, której możemy doświadczać tutaj na ziemi. I Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sięgnęli sobie do Ewangelii Mateusza, do 28 rozdziału i przeczytamy pięć wersetów bardzo znanych wersetów. Wersety te są nazywane wielkim nakazem misyjnym. I właśnie myślę, że w kontekście właśnie dzisiejszego wydarzenia jest to bardzo ważne słowo i chcielibyśmy otworzyć nasze serca, ale też nasze Biblię. 28 rozdział, 16, od 16 wersetu będę czytał Boże Słowo. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy, go, I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. „Dana nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tylko pięć wersetów, kochani. Pięć wersetów, ale wiele treści, wiele błogosławionej, wiele wartościowej treści, która myślę, że jest dla nas czymś posilającym, jest dla nas czymś wartościowym, jest dla nas czymś ważnym, czymś napawającym nadzieją. A najważniejsze jest to, że Jezus jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Słowa Jezus jest z wami, padły w ściśle określonym kontekście i jest to coś niesamowitego. Bo kiedy czytałem to słowo po raz kolejny, to ten fragment, to było dla mnie pewnym odkryciem to, jak w ogóle zaczyna się ten szesnasty werset. Ten szesnasty werset zaczyna się inaczej niż do tej pory. Ten szesnasty werset zaczyna się inaczej, niż byłem przyzwyczajony czytając Biblię. Do tej pory zawsze czytałem, że dwunastu szło z Jezusem że dwunastu poszło tam czy tam, że posłał dwunastu, że dwunastu za nim szło. A ten werset zaczyna się zupełnie inaczej. Jedenastu. Jedenastu poszło do Galilei. Jednego nie ma. Nie załatwia ważnych spraw. Wiecie, to nie jest tak, że on dobije do grupy, że on za jakiś czas że on przyjdzie, że on będzie. Jego już nie ma i wszyscy wiedzą, dlaczego go nie ma. Pomyślałem sobie tak. To był ich Przyjaciel. Trzy i pół roku razem chodzili. Wiecie, o kim mówię? O Judaszu. To nie jest tak, że to był jakiś taki wyrzutek wśród tych dwunastu. Oczywiście, no, miał swoje za skórą, ale wszędzie chodzili, chodził z nimi. Widział to, co widziało pozostałych jedenastu. Czynił to, co czyniło pozostałych jedenastu. Miał tak samo umyte nogi, jak pozostałych jedenastu. Ale jego już nie ma. I wszyscy wiedzą, dlaczego go nie ma. Właśnie popełnił samobójstwo. Wśród tych jedenastu jest jeszcze jeden, który zawalił. Już nie ma dwunastu, jest jedenastu, a wśród tych jedenastu jest jeszcze jeden, który ma dzisiaj wyrzuty sumienia. To Piotr, który ze swoim upadkiem inaczej poradził sobie niż Judasz. Ale wyobrażam sobie, że cała para z niego zeszła. Być może błodzi gdzieś wzrokiem po ziemi, może chowa się za plecami swoich kolegów i nie chce jeszcze teraz spojrzeć Jezusowi w twarz. A co z pozostałą dziesiątką? Jednego nie ma, wśród jedenastu jeden stoi z wyrzutami sumienia i zostaje dziesięciu. A wśród tych dziesięciu są ci, którzy wątpią. Czy widzimy, komu Jezus zostawia to, nad czym się trudził pół roku? Czy widzimy, w jakie ręce Jezus powierza najważniejszą misję w historii ludzkości? My chcielibyśmy, żeby to wszystko było takie idealne. Nawrócił się, już jest w ogóle, jak to mój przyjaciel mówi, już gdzieś tam fruwa, na tym, jak muminki, na tym obłoku. To nie była jakaś świetna, odważna, dobrze wyszkolona specgrupa. To nie była elitarna jednostka komandosów. To nie była jakaś ekipa specjalna do szczególnych zadań. To była tak naprawdę grupa rozbitków, która sama nie wiedziała, co tam robi, po co i dlaczego. Ludzi, którzy nie mieli arsenału pomysłów, ludzi, którzy nie mieli strategii, nie mieli planów, nie mieli pieniędzy, ludzi, którzy mieli wątpliwości, ale wśród nich był ten, który chciał te wątpliwości rozwiać. Ludzi, którzy byli rozbici, ale wśród nich był ten, który chciał ich poskładać. Ludzi, którzy czuli się samotni, ale też ludzi, do których Jezus powiedział Nie jesteście sami, ja jestem z wami. Amen? Ja jestem z wami. Czy widzimy ten obraz? Czy potrafimy znaleźć się pośród tych ludzi? Czy potrafimy powąchać trochę tej atmosfery? To nie byli ludzi, którzy byli napompowani jakimś wielkim optymizmem. To była garstka gasnących niedobitków i pewnych swojego wyboru Jezus. Kilku przegranych, którzy nie postawiliby na siebie złamanego grosza i jeden zwycięzca pośród nich, który postawił na nich wszystko. Czy widzimy ten obraz? Ci, w których tli się nadzieja i ten, który podsysa ogień wiary, ci, którzy najchętniej schowaliby się w jakiejś noże i wśród nich ten, który mówi idźcie na cały świat. Ci, którzy być może mruczą coś pod nosem, że nie dadzą rady, że są bezsilni, że się do niczego nie nadają. I ten, który oznajmia. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czy rozumiemy, co Jezus chciał powiedzieć do tych ludzi? Czy rozumiemy to, co Jezus dzisiaj chce powiedzieć do nas? Choćby poprzez to wydarzenie. Czy my rozumiemy tak naprawdę sens i przesłanie tego fragmentu, tych okoliczności i tego całego wydarzenia? Wiecie, co tak naprawdę Jezus mówi do tych gasnących rozbitków? Idź i zrób to. Idź i zrób to. Jesteś słaby, ale we mnie jest moc. Jesteś biedny, ale ja jestem bogaty. Czujesz się samotny, ale ja jestem z tobą. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy czujesz to może bardziej, mniej lub w ogóle? Ja jestem z Tobą. Nie tylko dzisiaj, ale po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czy rozumiemy ten sens, znaczenie i wagę tego, co Jezus powiedział? Możemy nie mieć nic tutaj na ziemi, ale On jest zawsze z nami. To jest najważniejsza rzecz. To jest najważniejsza odpowiedź Boga dla życia człowieka. Obecność Jezusa Chrystusa. Obecność Jezusa w moim i w Twoim życiu. To jest Jego największa odpowiedź. Największa modlitwa w dziejach ludzkości została wysłuchana, kiedy Jezus konał na krzyżu Golgoty i powiedział te słowa, wykonało się. Największa modlitwa w historii została wysłuchana, wykonało się zbawienie. Jezus, Jezus umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał i to, co chcę bardzo mocno podkreślić, Jezus żyje. Jezus żyje i jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To nie jest tak, że może jest, a może Go nie ma? On jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest Jego odpowiedź dla mojego i dla Twojego życia. I choćby wszystkie modlitwy od tej pory nie zostały wysłuchane, Jego odpowiedzią jest Jego obecność. Kimkolwiek jesteś, jakkolwiek się czujesz, Jezus mówi, zrób to, bo ja jestem z Tobą. Zrób to, co chciałbyś, może by co chciałbyś być może zrobić, ale się boisz. Jezus mówi, zrób to, bo ja jestem z tobą. On nie mówi, no fakt, widzę, że wątpisz. Co myśl, pomyślę, co by tutaj dla, dla ciebie zrobić. Może znajdę jakieś zastępstwo dla ciebie. Do Piotra nie mówi, no Piotrze, widzę, że czujesz się fatalnie. Coś z tobą jest nie tak. Jesteś osłabiony, potrzebujesz odpocząć. On staje tak jak do pozostałych naprzeciwko niego i mówi, Piotrze, idź i zrób to. Jezus mówi zdecydowanie, idźcie, niech Ewangelia jest zwiastowana, niech ludzie są chrzczeni w imieniu Jezusa Chrystusa, niech stają się uczniami, niech Boże Królestwo rośnie i to jest możliwe tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ponieważ On jest z nami. Pewien duchowny powiedział tak. W spotkaniu Boga z człowiekiem istotne jest, aby człowiek rozpoznał w Bogu, rozpoznał w Bogu wystarczające źródło mocy do tego, aby zrealizować swoje powołanie to w Bogu jest źródło mojej mocy, aby wykonać to, do czego mnie powołał. Nie w moich umiejętnościach. Wiecie, dobrze jest, że kiedy człowiek ma zasoby. Bardzo dobrze. Dobrze jest, kiedy człowiek ma pewne dary i możliwości, ale tak naprawdę nasza siła jest w Bogu. Często Pan Bóg musi sprowadzić nas najpierw do parteru, żeby tak naprawdę móc nas użyć. Żeby nas wydźwignąć, żeby użyć naszych słabości, bo inaczej może byśmy się hełpili z własnych umiejętności, z własnej wiedzy, zasobów. Czasami Pan Bóg musi nas dopchać do ściany, abyśmy zobaczyli, że poza Nim nie ma nikogo, kto mógłby nas wydźwignąć i że tak naprawdę tylko w Nim jest źródło mojej Twojej mocy. I może czujesz się jakimś mało znaczącym człowiekiem, który niewiele może. Chcę Ci powiedzieć, Pan jest z Tobą. Może wątpisz, że Bóg może jeszcze Cię użyć, może wątpisz w to, jak chce Ci powiedzieć, że Pan jest z Tobą. Ja myślę, że to jest bardzo nam potrzebne, wiecie, żebyśmy wyryli sobie to w sercu, zwłaszcza, zwłaszcza my, którzy często mówimy, że brakuje mi pierwszej miłości. Podstawową rzeczą, jaką musisz zrobić, uświadomić sobie, że Pan jest z tobą. Że Pan Bóg jest z tobą, że ciebie kocha i On z ciebie nie zrezygnował. Ja często to powtarzam, kiedy ja się nawróciłem, miałem ogromne pragnienie, żeby służyć Bogu. Miałem, kochani, tak ogromne pragnienie, żeby służyć Bogu, że kiedy przyjechałem tutaj na przepustkę kiedy, do pastora, to powiedziałem, pastorze, ja chcę służyć Bogu, ja mogę toalety nawet sprzątać. Pamiętasz, Jacku? Mogę toalety nawet sprzątać, bo ja chcę służyć mojemu Bogu. Ale wiecie, diabeł ciągle mi przypominał te wszystkie rzeczy. Przypominał mi ten stracony czas, przypominał mi te wszystkie problemy, które ściągnąłem na siebie, na swoją rodzinę. Przypominał mi to, to kim byłem przed nawróceniem. I chociaż, czy chociaż czytałem w Biblii, Wynagrodzę wam szkody lat, które pożarła szarańca, szarańcza. To jednak wciąż brakowało mi tej nadziei, ciągle brakowało mi tej pewności. Byłem świadomy tego straconego czasu, a tak, że zawaliłem, a tak bardzo chciałem służyć Bogu. I któregoś dnia Bóg przyszedł ze swoim słowem i powiedział do mnie w ten sposób, tak wyraźnie i w tak silny sposób, że już nigdy później nie dyskutowałem. Powiedział do mnie w ten sposób: To Bóg oczyścił. Ty nie miej zaskalane. Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Może dzisiaj czujesz się podobnie, może czujesz się, że już Bóg nie jest w stanie cię w niczym użyć, ale pamiętaj, że to, co On oczyścił, ty nie miej zaskalane w jakimkolwiek miejscu jesteś. Może wiesz, że coś zawaliłeś. Może masz wyrzuty sumienia i przekonanie, że to już koniec. Nie, to nie koniec. Wiesz dlaczego? Bo Pan jest z tobą. Bo Pan Jezus jest z tobą, bo jest to obietnica dla mnie i dla ciebie. Jeśli przeszłość cię oskarża i hamuje, to w Panu jest oczyszczenie. Pan jest z Tobą. Skoro Jezus nie zrezygnował ze swoich rozbitych i wątpiących uczniów, to myślę, że ze mnie i z Ciebie też nie zrezygnuje. Kluczem tutaj nie jest Twoja siła. I to nas boli. Kluczem tutaj nie jest Twoja siła, ale Jego moc. I wiecie co? Sednem nie jesteś Ty, ale Jego obecność. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją działalność, powołał swoich uczniów przede wszystkim do tego, żeby z Nim byli a dopiero później do tego, co mieli w Jego imieniu czynić. I czytamy to w Ewangelii Marka, żeby nie być gołosłownym, trzeci rozdział, czternasty werset mówi tak. I powołał ich dwunastu, żeby z Nim byli. No i to było pierwsze i podstawowe powołanie, a dopiero wtedy, jak z Nim byli, to mogli i zwiastować Ewangelię i wyganiać demony. A my często chcielibyśmy na odwrót. Chcielibyśmy zwiastować Ewangelię, wyganiać demony, ale z Jezusem pobędziemy już na starość, jak będziemy siedzieć i się modlić bo na nic innego nie będziemy mieć sił. To nie tak działa. Niemiecki teolog Karl Barth sprowadził chrześcijaństwo do jednego słowa. Tym słowem jest spotkanie. Chrześcijaństwo to spotkanie człowieka z Bogiem. To obecność Boga w życiu człowieka i obecność człowieka w wielkim dziele zbawienia człowieka przez Boga. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od obecności Boga w życiu człowieka i to jest coś, co najbardziej zmienia człowieka. Pamiętam, kiedy... Byłem osobą uzależnioną od alkoholu, od hazardu. Moje życie było totalnie rozbite. Moja rodzina była totalnie rozbita. Ludzie, którzy byli wokół mnie, mówili, z niego już nic nie będzie, nie da rady. Ja kiedy tutaj się chrzciłem, dlatego to też jest taki wyjątkowy dzień dla mnie, kiedy ja tutaj się chrzciłem, mówiłem to świadectwo i wtedy powiedziałem w ten sposób, że ludzie postawili już na mnie krzyżyk, ale Jezus dał krzyż po to, abyśmy my mogli żyć. Każdy z nas tutaj obecny na tej sali. Amen. I powiem wam, trafiłem do ośrodka Nowa Nadzieja w Januicach Wielkich. Ja dziękuję Bogu za to, że ja miałem, miałem możliwość tam trafić. Ja dziękuję za tych wszystkich ludzi, których spotkałem tam na tamtej drodze. Ale chcę wam powiedzieć jedno. Mnie nie zmieniły reguły, reguły, które panowały w ośrodku. Mnie nie zmienił system, który panuje w ośrodku. Panował w ośrodku. Wiecie, nie zmienili mnie terapeuci, chociaż chwała Bogu za nich. Dziękuję Bogu za, za moich terapeutów, dziękuję za, za moją terapeutkę, z którą dzisiaj się przyjaźnie ale to też nie ona mnie zmieniła. Ale obecność żywego, prawdziwego Boga zmienia życie człowieka tak, jak zmieniło moje i zmienia życie wielu innych. Obecność żywego Boga. Ja dzisiaj jestem szczęśliwy, bo ja mogę tam usługiwać, mogę to widzieć na własne oczy, służąc w Kościele. Ale chcę, żebyście to wiedzieli i chcę, chcę to bardzo mocno zaakcentować. Pan Jezus w pierwszej kolejności powołuje nas do bycia razem z Nim, do cieszenia się Jego obecnością, tym, kim On dla nas jest. I to jest fundament, to jest absolutny fundament naszego życia. A to, co robimy, jest rezultatem naszego życia z nim. I kolejna ważna rzecz. Powiem wam, że niektórzy ludzie potrzebują Boga tylko do jednego. Żeby im błogosławił, żeby spełniał ich zachcianki. Ja spotkałem takich ludzi w swoim życiu. I chcę wam powiedzieć, że to jest diabelskie myślenie. Diabeł właśnie tak myślał, kiedy zobaczył Hioba. Kiedy zobaczył Hioba, kiedy zobaczył jego pobożność, kiedy zobaczył jego relację z Bogiem, to diabeł próbował udowodnić Bogu, że wiara Hioba jest tyle warta, ile błogosławieństwo, którym Bóg go obdarza. Bo on przecież powiedział tam do, do Boga, mówi, a czy on ci za darmo tak służy? Zabierz mu wszystko, a zobaczysz. I diabeł próbował powiedzieć, że Hiob służy Bogu w zamian za korzyści, które z tego ma. A Pan Bóg po prostu chętnie za to płaci, bo cieszy się z Hioba, że jest taki, wiecie, pobożny. My sobie czasami tak myślimy. No tak czy nie, im niżej się ukorzę, to więcej dostanę, im więcej się będę modlił. A ja sobie tak często myślę, że Bóg potrzebuje naszej normalności. tego, że będziemy normalni przed Nim, tacy jacy jesteśmy. Potrzebujemy czasu, oczywiście, że potrzebujemy takiego czasu, kiedy będziemy na kolanach, potrzebujemy czasu, kiedy będziemy stać, kiedy będziemy się radować. Ale życie chrześcijanina, które całe życie idzie na kolanach, nie oceniając, ale nie wiem, ja bym tak nie miał, mówię o sobie. I Hiob został wystawiony na próbę. I okazało się, że był wierny wtedy, kiedy miał wszystko i był wierny wtedy, kiedy nie miał nic oprócz wrzodów i ran na ciele. Był wierny, kiedy miał wszystko i był wierny, kiedy nie miał nic. Ale cenił bardziej obecność Bożą, cenił bardziej Boga w swoim życiu niż majątek i zdrowie. A niestety wielu chrześcijan wraz z utratą jakiegoś błogosławieństwa traci też wiary, traci radość, traci kontakt z Kościołem, a przede wszystkim traci relacje z Bogiem. Stają się pretensjonalni, bo było dobrze, a teraz jest źle. Traktują Boga jak żyłe złota. Póki mogą coś wydobyć, to stoją przy tym źródełku. Ale kiedy natrafią na coś jałowego, kiedy natrafią na żyłe problemów, na pokłady czegoś, B, to się obrażają. Ja spotkałem takich ludzi. Ale widziałem też ludzi, którzy byli, którzy przyszli. Jest taki moment, kiedy człowiek przychodzi do Boga. Kiedy się nawraca, to taką dziecinną wiarą wszystko przyjmuje. Staje przed Bogiem i naprawdę widać, jak Bóg błogosławi. Jak Bóg odpowiada na te pierwsze takie dziecinne modlitwy. Ja tego doświadczyłem. Niesamowite. Ale jak człowiek troszeczkę się w tym Bożym błogosławieństwie bożym błogosławieństwem obsypie, jak troszkę zanurzy się w tym błogosławieństwie, to tak jakby to już tylko o to błogosławieństwo chodziło. I wtedy, kiedy przychodzi podejmować trudne decyzje, a przyjdą trudne decyzje do naszego życia. Przychodzą te trudne decyzje. Przychodzą trudne wybory, być uczciwym bądź nie. To wtedy najważniejsze wydaje się dla nich to właśnie błogosławieństwo. I często można wybrać nieuczciwą drogę, czy to w pracy, czy w biznesie, czy w jakim innym miejscu, w którym jesteśmy. Ale Bóg jest Bogiem, który przede wszystkim powinien dla nas być wraz ze swoją obecnością najważniejszy najważniejszy, a dopiero później jakieś korzyści z tego płynące. Dobrze jest, jak nam Pan Bóg błogosławi w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, w finansach. Każdemu z Was z osobna tego życzę. Ale pytanie, a co jeśli nie? On wciąż jest Bogiem. On wciąż jest Bogiem. Czy żyje z Bogiem każdego dnia, niezależnie jak ten dzień wygląda? Czy w relacji z Bogiem kierujemy się uczuciami, czy faktami? Czy zawsze czuję się, że Bóg mnie kocha? Ja chcę wam powiedzieć, że ja nie zawsze się czuję tak jakby, yy, że Bóg mnie kocha. Ale fakty mówią, miłością wieczną umiłowałem ciebie. Czy zawsze czuję, że moje modlitwy dochodzą do Pana Boga? Chcę wam powiedzieć, nie, nie zawsze to czuję. Ale fakty mówią, gdy wołać będziesz, ja cię wysłucham. Czy zawsze czuję Jego bliską obecność? Chcę wam powiedzieć, nie, nie zawsze czuję Bożą obecność, ale fakty są druzgotące. Ja jestem z wami zawsze, każdego dnia. Im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bardziej jesteśmy pewni faktów. Zgadza się? Błędem jest myślenie, że im jestem bardziej zaangażowany i więcej będę wielkich rzeczy robił, to sprawi większą obecność Boga w moim życiu. Nie, ale na odwrót. Im większa Boża obecność w twoim życiu, tym większe będziesz robił rzeczy tym większe będzie twoje zaangażowanie, bo w Nim jest nasza moc. W Nim jest nasza siła. I Biblia mówi, wszystko mogę w Chrystusie. Często nie dla Niego, ale w Nim. Ludzie niekiedy mają do dyspozycji wszystko, a tak naprawdę nie potrafią zrobić nic. A Bogu często wystarczy nic, aby zrobić wszystko. Tym bardziej może użyć mojej, twojej słabości. Tym bardziej może użyć sytuacji, w której dzisiaj się znalazłem, w jakiej dzisiaj jestem. I kiedy... Bóg powołuje Mojżesza, mówi do niego, idź, po posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów izraelskich, z Egiptu. Boże polecenie jest tak jasne, jak polecenie Jezusa do jego uczniów. Idź I ci zrób to. Pan Bóg się nie pyta Mojżesza. Mojżeszu, kochany ty mój, mam sprawę, może byśmy pogadali. Albo Mojżeszu, jak się czujesz, bo wiesz, nie chcę ci tutaj psuć grafiku, nie wiem, jak tam u ciebie jest tymczasem. Pan Bóg się nie pyta, czy Mojżesz ma czas. Pan Bóg się nie pyta, jak się czuje. Pan Bóg nie bierze pod uwagę tego, że chłopiec stary, ma 80 lat. Tylko mówi, idź i zrób to. Myśl, co chcesz, mów, co chcesz, ale idź i zrób to. Bo to jest ten moment, to jest ta chwila. I zrób to z jednego powodu. Bo ja jestem z tobą. Bo ja jestem z tobą. I tutaj jest to zdanie. Ja nie wiem czemu, ale ci wielcy mężowie Boże, oni zawsze mają to samo. Mojżesz mówi tak. Kim jestem? Kimże ja jestem, żebym miał iść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Zauważyliście to w Biblii? Bóg, jak przychodzi do Jeremiasza, też mu mówi, a Jeremiasza, ja jestem tylko młody, panie, no poszli kogoś innego. Nie wiem, jeszcze do tego nie doszedłem, dlaczego tak jest. Mojżesz mówi, no teraz, panie, no teraz, kiedy emerytura, gdzie byłeś wcześniej, kimże ja teraz jestem? I to samo mógłby powiedzieć Piotr, wiecie? On mógł wtedy tak samo powiedzieć do Jezusa. Panie Jezu, teraz, mogłeś mi to powiedzieć wtedy, kiedy byłem gotów umrzeć za Ciebie? Teraz, kiedy jestem rozbity, kiedy zawaliłem, kiedy jeszcze rozpamiętuję to zaparcie się Ciebie? Teraz Ty przychodzisz do mnie i mówisz, idź i zrób to? Mojżesz już raz próbował to zrobić, 40 lat wcześniej. I chcę wam powiedzieć, miał dużo lepsze referencje. W oczach ludzkich miał dużo lepsze referencje. Był kimś w pałacu w Egipcie. Był dużo młodszy, był silniejszy, miał plecy, miał znajomości. Ale kiedy chciał być bohaterem, został uciekinierem. A kiedy później chce zostać uciekinierem, zostaje bohaterem. Boża logika jest niesamowita. Boża logika jest zupełnie inna. Wiecie, ktoś zauważył, że Józef wychowywał się na pustyni, aby służyć w pałacu, a Mojżesz wychowywał się w pałacu, aby służyć na pustyni. Boża logika jest zupełnie inna niż my to sobie wyobrażamy, niż sobie myślimy. Bóg się kieruje zupełnie inną logiką. I kiedy Mojżesz zadaje pytanie, kim ja jestem, Bóg mu nie mówi, no słuchaj, Mojżeszu, widzę w tobie potencjał, albo jesteś dzielny, masz takie dzielne serce, no masz trochę zmarszczek już, ale jest okej, okay, wszystko będzie dobrze, jesteś dobry facet, jesteś silny. Bóg nie próbuje przekonać Mojżesza, nie mówi o jego potencjale, nie mówi o jego możliwościach, o jego zdolnościach przywódczych, nie mówi uwierz w siebie, ale to, co Bóg mu odpowiada, na jego kimże ja jestem, Boże odpowiedź była króciutka i odpowiedział tak. Będę z tobą. Będę z tobą. Słuchajcie, Mojżesz może potrzebował całej listy zachęty. My ludzie tacy jesteśmy, ja taki jestem. Potrzebuję zachęty. Potrzebuję, żeby ktoś przyszedł, oklepał mnie po ramieniu, powiedział Marcin. No człowiek może potrzebuje tego, ale Pan Bóg miał tylko jedną odpowiedź dla Mojżesza. Kosmiczne zadanie dla niego, tyle tysięcy ludzi wyprowadzić i to z kraju wroga, to nie mogło dokonać się, albo inaczej, to mogło dokonać się tylko w jeden sposób, ponieważ Pan Bóg był z Mojżeszem. Bóg mówi, wszystko, czego potrzebujesz, to moja obecność, a wszystko, czego ja potrzebuję, to twoje tak. Nic więcej. Idź i zrób to. Może Bóg do czegoś się powołuje. Może Bóg od jakiegoś czasu o czymś się przekonuje. Po pierwsze Bóg mówi, idź i zrób to. A po drugie mówi, bo ja jestem z tobą, i nie masz się czego bać. Bóg mówi do, Mojżesz do Mojżesza, sam może jesteś nikim, ale ze mną jesteś kimś. Sam nie możesz zrobić nic, ale ze mną zrobisz to, co niemożliwe. Sam możesz tylko bydła pilnować, ale ja uczynię cię przywódcą narodu. Niesamowite. Obecność wielkiego Boga w życiu małego człowieka zmienia wszystko, nawet dzieje historii. Nawet historię świata. I może ciebie właśnie do czegoś Bóg powołuje i masz spore obawy, ale jego odpowiedź to, będę z tobą. Będę z tobą. Może masz do podjęcia ważne decyzje, od których będzie zależeć twoja dalsza przyszłość. Bóg mówi, będę z tobą. Nic tak nie boli człowieka, jak czyjaś nieobecność. I nic tak nie daje radości człowiekowi, jak czyjaś obecność. Widzimy to w relacjach międzyludzkich, ale widzimy to też w relacji z Bogiem. Nic tak nie boli człowieka egzystencjonalnie, jak brak Boga w jego życiu. I nic nie daje tyle radości, tyle szczęścia jak Bóg obecny w czyimś życiu. Możemy szukać w różnych miejscach, możesz szukać na różne sposoby, możesz chodzić z jednego krańca świata na drugi krańc świata i szukać ukojenia, ale musisz to wiedzieć, nic tak nie boli gdzieś wewnątrz ciebie, jak brak Boga w twoim życiu. To jest największy ból i problem egzystencjonalny człowieka. Brak Boga w jego życiu. I nic nie daje tyle szczęścia i radości, jak obecność życia życia obecność w życiu człowieka, Boga. Jezus mówi, ja jestem z wami, ale teraz moje pytanie, ale czy my jesteśmy z Nim? Odpowiedz sobie na to pytanie następnym razem, jak będziesz rozmyślał o, o tym, czy Bóg jest, czy Go nie ma. Może cały problem leży w tym, że On jest, ale Ciebie z Nim nie ma. Tak łatwo jest nam zrzucać pewne rzeczy na innych, na Boga, bo skoro ja Ciebie nie czuję, to znaczy, że Ciebie nie ma. A może ja Ciebie nie czuję, ponieważ mnie nie ma obok Ciebie. Niedawno o tym mówiłem, ale przypomnę to, kiedy na Golgocie ukrzyżowano Chrystusa. Po jednej i po drugiej stronie Jego krzyża ukrzyżowano dwóch innych zbirów. Jezus był tak samo blisko jednego, jak i drugiego, ale jeden był bardzo daleko od Jezusa. Jezus nie mówi, ja jestem z wami w każdą niedzielę i na spotkaniach grup". Jezus nie mówi, ja jestem z wami tylko podczas uroczystości, podczas sztów, które się tu odbywają. Ja nie jestem z wami tylko w środy podczas grup modlitewnych. Jezus nie mówi, ja jestem z wami aż do odwołania. Pomimo, że jest lekarzem, nie przyjmuje wyznaczone dni. Pomimo, że jest nauczycielem, nie pracuje tylko pięć dni w tygodniu. Pomimo tego, że jest Bogiem, wiecie, nie pojawia się tylko w uroczyste święta. Jezus mówi, ja jestem z wami od teraz po wszystkie dni aż do skończenia świata. A w innym miejscu mówi, nie opuszczę cię ani ci nie porzucę. To są fakty. Ja jestem z wami oznacza, że już nigdy nie jesteś sam, nigdy nie jesteś sama. I nie zawsze możemy to czuć, nie zawsze będziemy mieć taką jakąś emocjonalność, emocjonalną pewność tego, ale Bóg gwarantuje swoją obecność w życiu swojego dziecka. Amen. Ja jestem z wami, oznacza, że nie jesteś zdany, zdana na własne siły. Bóg chce być obecny w twoim życiu. Jego obecność gwarantuje nam Jego posilenie, Jego siły, Jego moc, że przejdziemy nawet przez to, co nas przerasta. A więc ja jestem z wami, oznacza, że nie jesteś już sam, sama, że nie jesteś zdany na własne siły. I ja jestem z wami, oznacza, że nasza przyszłość jest już bezpieczna. Jest już zabezpieczona w Nim, w Jezusie Chrystusie. Nie musisz troszczyć się o jutrzejszy dzień, ponieważ Jezus już tam jest. Dla nas jutro nie istnieje, ale On już tam jest. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.